Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Konsoloszki. To już jest nasz drugi odcinek. Rozmawiać z sobą będą prowadząca, czyli ja, czyli Justyna, Siemano. Bązaj. Siema i Porwana. Elo. Elo. W dzisiejszym odcinku niestety z pewnych powodów nie usłyszycie Hany. Hana. Niech moc będzie z tobą. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat gier dla dziewczyn. Czy takie w ogóle istnieją? Jeżeli tak, to jakie? I dlaczego są tak nazywane? Ale jeszcze zanim to zrobimy, taki malutki plot twist. Mamy trochę nie tyle nie newsów, ale informacji, które od naszego ostatniego odcinka nas zainteresowały i chciałybyśmy się z nimi, się nimi z wami podzielić. Bonza, i you. Co nowego u mnie? Mam pączka z kiwi. A poza tym... Ale nie ptaka. Co? Nie, nie, nie. Z owocem kiwi jest zielony. W środku jest dobry. Poza tym, jak to teraz nagrywamy, nie wiem, czy jak już to wrzucimy, to już się chyba skończy, ale jest teraz event w poknon Go, wodny, są wszędzie wodne Pokemony i mam czapkę magikarpia i się jaram. Mam czapkę Magikarpia! Chciałam się z domu, nie chcę wychodzić, bo... Poza tym grałam ostatnio w Fallouta Trójkę znowu. Coś się zmieniło w nim od ostatniego razu, jak grałaś? Nie, próbowałam grać na bardzo trudnym, ale bardzo trudny jest za trudny dla mnie, a trudny jest za łatwy dla mnie. I mam problem. Nie ma normala? Jest normal, ale chodzi o to, że gram na trudnym, a trudny jest łatwy, ale jak przeskoczyłam na bardzo trudny, to jest już za trudny. A, okej, okay. zrozumiałam. No. Przepraszam. Poza tym zainstalowałam Muffin Night, co możecie obejrzeć na YouTubie w tym odcinku, jeśli dobrze pójdzie. To widzicie. Tak? tak? Tak. Jeśli słuchacie nas na YouTubie, to widzicie. Jak nie słuchacie na YouTubie, to idźcie na YouTube a i zobaczycie. Kryptorek. <śmiech> tak. Subskrybujcie łapki w górę, mile widziane. Tak. Zawsze. I komentarze też, typu, uj, bunzo i soczy w e, mistrz, zagraj za mną. Poza tym co nowego, wyszło na efekt Andromeda i trochę płaczę, ale nie z tego powodu co wszyscy. Bo płaczę, bo wiem, że generalnie jestem biedna i nie mam komputera, który, który to udźwignie, więc i tak w to nie zagram przez jakiś rok albo dwa lata po prostu filmiki z tego atakują mnie na każdym kroku i ja nie chcę tego oglądać, bo zepsuję sobie tą grę i w ogóle, ale atakuje mnie to na każdym kroku. To atakuje jak każdy sezon tak. gry o Tron, także wie. Boję się, że otworzy lodówkę i po prostu Andromeda tam będzie. No, a poza tym... Zwłaszcza, jeżeli się gra postacią tak. kobiecą. A poza tym dużo rantu słyszę na to, że animacje, twarze są nie te, co trzeba, ale w sumie nie słyszę za bardzo rantu, no właśnie, że są creepy. No, nie słyszę za bardzo rantu na faktyczną fabułę Andromedy. Tylko właśnie na to, że forze są creepy albo coś tam. Serio? To, tak. to, jest, to jest... Gracze się skupili na no grafice. Właśnie, to jest, to jest jedyny problem z tą grą, więc to chyba jest dobrze, nie? Skoro to jest jedyny problem. A poza tym tak... Tak, ale no. to jest rodzinny problem, że gracze się skupiają na grafice kiedyś tak nie było. No, też myślę, że bo jest dużo teraz takich głosów, że o, grafika jest nieważna dla prawdziwego gracza, jest ważna fabuła tylko i wyłącznie, a teraz wszyscy wsz... tak wszyscy gryzie. nagle marudzą na tą grafikę, więc ej, ale no to jak w końcu, nie? Tak. No w sumie tyle nowości chyba u mnie. Mam pączkę z kiwi, Wiem pączkę z kiwi. Smacznego. Pączki z kiwi są spoko, polecam. Hashtag porwana. Masz coś? Jakieś newsy? Czy zbojkotowałaś? To znaczy, ja zostałam powalona na kolana tym, co powiedziała Bonze i nie wiem, ja, moje newsy nie będą takie fajne i dawaj. świeże. Dawaj, dawaj. Um, świeże no, jak pączki no. z kiwi. Nic nie będzie tak świeże jak pączki z kiwi. Otóż, jak ja to powiem, to tu będzie potem y, smutna muzyczka, mianowicie przez czterech dni nie miałam internetu. Tum, tum, tum. Uczcijmy to minutę ciszy. Nie, za długo. 5 sekund. Dobra, tę minutę wydłużymy w sekundę, w, skrócimy, w dużymy w sekundę, nie? <laughs> yy, i, no i co? I, I nie grałam. Kropka. O nie. Dramat. A poza tym, poza tym ja nie mam nic do jedzenia. O nie. To nie. Same dramaty po prostu się dzieją. Trudne Właśnie. sprawy w dzisiejszym odcinku po prostu. Wy, Wyślę tak, ci ten... pączkę z kiwi-pocztą przyślij mi na Messengera. No, tak nie? jak ta kwiatowa poczta, tylko zamiast kwiatów to poczki z kiwi roznoszą. No. Tylko, że jestem biedna, to będzie pocztą polską, więc nie wiem, w jakim stanie będzie ten połączek potem. Podejrzewam, że jak do mnie dotrze, to będzie żył własnym życiem. Wiesz, znaczy on normalnie jest zielony w środku, ale on chyba będzie cały zielony. Ew. Będzie to dla mnie boss w rzeczywistości. <śmiech> on będzie żył. Okej. Okay. Będzie chciało się z tobą bić na klat. O. <śmiech> Przegra, uwierz mi. Tak, to taka a propos rzeczy, które żyją, a nie powinny, to ja Ostatnio prezydenta. O. <śmiech> Idealne. Idealne przejście. I tam no wiecie, jaki jest Resident, tak? No, jest straszny i tak dalej, i tak dalej. I bardzo widać, że czerpie z poprzednich rezydentów, Ale co mnie najbardziej śmieszy, że chyba w Ameryce też, a na pewno w Europie jest Resident Evil Biohazard, a w Japonii jest Biohazard Resident Evil. No całkiem dość się haha. Ale czemu? Albowiem u nas, nie wiem czemu, zrobili nazwę Resident Evil, a oryginalna nazwa to jest Biohazard. Serio? No, no bo to, gdzie ty masz ten Resident w następnych częściach? Nie wiem. No już niekoniecznie. W Raccoon City to już w ogóle. <grych> <grych> Tak. Poza tym jeszcze dzisiaj oglądałam jakiś tam filmik na YouTubie i w japońskiej wersji jest bardzo ocenzurowana, że wszystkie tam, tam jest kilka takich scen, gdzie tam ci rękę się dzieją z ręką rzeczy, że tam ci tam coś z głową ci dzieją rzeczy i w japońskiej wersji tego nie ma, nie? Szkoła niemal tego momentu, jak temu gościowi odcinają rękę. Znaczy, jest moment, ale jest taki ocenzurowany strasznie, że chyba nawet nie ucina do końca. Spoiler, tak w ogóle. Chciałam tego uniknąć, ale okej. Okay. Dasz tutaj, wiesz... Ui, ui, taki no no taki miga mhm. Było takie porównanie pokazane, że tak jak normalnie odcina, to tam jest ta ręka uderzona, ale zostaje. Trochę to jest Ule. bez sensu, ale okej, okay, nie? To nawet gorzej by wyglądało. Ale no ]aj. wygląda gorzej. Ale właśnie bez gorzej. sensu jest cenzura w grach, które są horrorem. Horror ma być taki, nie? A to jest dziwne. Ja rozumiem, jakby na inne kraje cenzurowali, a nie tam, gdzie to powstało. No właśnie, to, to, to też takie... jest dziwne. Bo na przykład, nie wiem, w Australii jest bardzo, bardzo cenzura taka ro rozpowszechniona, nie? Nie wiem, gdzie jest. Gdzie... Niemczech. No właśnie, w Niemczech jest jeszcze taka cenzura, nie? No, a tam po tych wszystkich grach, co ja grałam, to jestem naprawdę zdziwiona, szczerze no. mówiąc. Ja to myślałam, że Japonia unika cenzur tak generalnie. Właśnie nie mam pojęcia, o co tam chodzi. Może Tomi. ten filmik był kłamliwy, nie wiem. Tak, nie bierzcie w stu procentach, ale na razie żyję w tym przekonaniu. Ciekawe. Jeśli się, Muszę tak, też jeśli się dowiem czegoś innego, poszukać. Tam jest jeszcze taki jeden motyw, jak już tak spoilerami rąbiemy. Ui, ui, ui, ui. <laughs> tak mniej więcej na początku gry tam jest taki policjant. No i ten policjant ginie w ten sposób, że on mu głowę, ten zły w cudzysłowie, pokazuje cudzysłów, jakby ktoś nie widział. Ten zły mu głowę odcina czubek głowy łopatą. I później, tam jeszcze jakoś tam później w grze, leży ten trup tego policjanta i mu trzeba w ogóle nie ma głowy i mu trzeba wyciągnąć tam przez szyję klucz. Okej. Okay. Tak, Ta gra jest taka. A w japońskiej wersji on po pierwsze nie traci głowy, więc jak jest ta scena, że trzeba mu klucz wyciągnąć, to nie trzeba mu wyciągnąć, tylko klucz leży obok. Patrzcie jak muszą kombinować, nie? Żeby cała zmiana duża. Tak. Ja mam jeszcze jednego newsa na poletku polskim. Nie wiem jak bardzo śledzicie tych youtuberów polskich czy Na w ogóle. Trochę. Coś tam? Y jest jakiś tam koleś, który się nazywa Łukasz Jakubia i on tak. prowadzi w tej swojej kawalerce, mm -hmm, tak, jakiś tam gada z gwiazdami metrów, y metrów kwadratowych. Tak. tak, i teraz jego marzeniem jest, żeby być u Ellen, tak? Czyli no, ten show Ellen DeGeneres. No przecież był. No właśnie. Był. <laughs> Ale w ogóle widziałyście, co on tam nie, robi? Nie, ty? widziałam tego, tylko słyszałam o tym. To jest tak bolesne, oglądanie tego jest tak bolesne, bo facet stwierdził, że on sobie zrobi własny show, wkręci ileś tam milionów czy tam tysięcy jego fanów, że go zaprosiła ta Ellen i sobie zorkiestrował, czy to tak nazwę, tak? Że jest u Ellen. Mhm. Ale w tym odcinku jest jeszcze taki myk, że on niby gada z tą fałszywą Ellen i ta fałszywa Ellen mówi że on wcześniej miał jeszcze fałszywą Ellen, która jemu dawała, że ona nie jest prawdziwa ta fałszywa Ellen, i tam na publiczności siedzi fałszywa Ellen, która jest jeszcze bardziej jakby fałszywa. fałszywa. Rozumiecie? Tam się oh, je, dzieje, nie. Ej, tego to nie wiedziałam. Tak, tam w ogóle jest taka akcja, że on, zanim on niby wchodzi do tej Ellen, to jest takie ujęcie, yy, że pokazuje na ekranie, że on już się z nią spotkał i tak dalej, i tak dalej. I tak siedzisz, mówisz, ej, ale to się jeszcze nie stało. Co tu się dzieje? No i, że niby on wcześniej jeszcze nagrał, że spotkał się z fałszywą Ellen i teraz jest u prawdziwej. W ogóle, what the is... fuck? Mind blow. się teraz chyba coachem, nie? On cały czas jest kołczem, on ma to wizualizację, że jak w coś bardzo wierzysz i sobie to wyobrażasz, no. jeśli to rozumiem dobrze, to, to się stanie. I on wszedł na nowy poziom wizualizacji. No. Se to zrobił. No to mu się udało. No i ja właśnie dzisiaj oglądałam Chyba. wywiad z nim i z e, króla Paciorka i po prostu... Tak, nie, tak był wywiad, ale ja nie uznaję już Paciorka poza tym programem, co miał z tamtym drugim. Z Włodkiem. No i on w ogóle on dostał baty nawet za gramanicą, nie? No to, to widziałam. Dostał, dostał, to też widziałam. Ale jestem ciekawa, czy Ellen coś o tym słyszała. No, na pewno. Chyba na tym miało polegać, żeby zasięg taki był szeroki, żeby to dotarło do Ellen. Tylko ja bym na jej miejscu się nie cieszyła za bardzo z tego. No, szczerze mówiąc, z wyobrażam takiej, że... sobie, że, <laughs> że, że się nie ucieszyła. Ale jeżeli już do niej to dotarło, to wątpię, żeby chciała jako gościa tego Łukasza przyjąć do swojego programu. No, właśnie to jest też tak bardzo na internetach i Łukasz jak właśnie też ma te kołcze i w ogóle też chyba jakieś bluzy zrobił, czy coś takiego. Także też z, z lodówki nie będzie zaraz atakował. <laughs> tak jak Andromeda. I jeszcze Andromeda się skończy, to Jakub jeszcze nie będzie atakował z lodówki. Tak, bo to, to u nas to się tak dużo rzeczy dzieje, że cię będą tym męczyć, kurde, przez pół roku, nie? Najbliższe. No to moje newsy to są tyle. Okej, okay, a teraz zanim przejdziemy do tematu głównego, po tych wszystkich newsach, plotkach i proteczkach na poletku jakimkolwiek, wypadałoby, żeby opowiedzieć chociaż trochę o tym, w jakie gry gramy. No i teraz porwa na ciebie, strzela ta, ten przywilej, żebyś opowiedział widziała trochę, w jakie gry grasz? Ja gram w różne bardzo gry, ale generalnie gram w strzelanki FPS-y. Ja się przy nich odstresowuję i relaksuję. Jak wszędzie lata krew, flaki, kończyny, to, to mnie to uspokaja. I generalnie są to gry typu, no naj, najprędzej: CS, -y, Battlefield, Call of Duty, Far Cry, no, FPS, typowe fps to jest moje dziecko generalnie. I ja tym jestem e, skromnie mówiąc bardzo dobra w takich grach. Inne takie gatunki raczej na bok odstawiam, bo nie umiem w nich grać, a jak ja nie umiem w coś grać, to ja się bardzo denerwuję. Bardzo denerwuję z naciskiem na bardzo, więc zostaje przy tych FPS-ach. No i jak wspomnę jeszcze o Butterfieldzie, to kto mógł najbardziej grać, gdyż iż mam ponad 2000 godzin przegranych ten tytuł. czy 4-3. A tak poza tym, to chyba nic tak nie gram namiętnie, jak Właśnie strzelanki. A Battlefield 1? Battlefield 1 też. Nawet kupiłam. Nawet kampanię nie przeszła, mm -hmm. ale multiplayer multiplayera gra. Także nie mogę jeszcze powiedzieć nic na temat kampanii. Czy jest ona krótka, czy nie, bo w poprzednich częściach ta kampania była bardzo krótka. I się w jeden dzień przechodziło. Mm. Ale sam multiplayer jest całkiem y, w porządku. Jest to zupełnie coś innego. odróżnia się od tr trójki, czwórki, więc... Mm -hmm. Ramy czasowe są przede wszystkim inne, więc to tak jakby nadaje świeżości tej, tegoż, tejże serii. tak, tak. Teraz w ogóle mi wspomuje co chwilę tą reklamą chyba dodatku do Battlefielda. Tak. tam z Francuzami. Mhm, mhm. Tylko, że ja jeszcze nie posiadam, bo chcę się skupić na tej kampanii. Chcę mieć kampanię za sobą, ale troszeczkę się z tym tak jakby obijam. Może brak czas. Kiedyś przejdziesz. Wszystko jest przede mną, tak. I dziś nie śpieszę. Jeżeli ktoś mi zaspoileruje, no to mm, mm, ma problem. Zamordujesz delikatnie rzecz ujmując. A wolisz strzelać sama, czy z innymi? bardziej wolę jednak z innymi. Tylko warunek jest taki, że ten ktoś musi ogarniać co najmniej troszeczkę, co się do niego mówi. Jeżeli jest, jest taka operacja jakaś, musi być po prostu, żeby ta jedna osoba gdzieś nie uciekała na drugą stronę świata końca, żeby zbawić nasz team i tak dalej. Tylko żeby się trzymała blisko i żeby coś tam współpracowała, no nie wiem. To niby nic, ale żeby po prostu jakaś taka samowolka nie, nie wstąpiła w trakcie gry i tak dalej. Bo to się źle kończy dla całego zespołu już wiem to z doświadczenia. To ja nie, ja nie gram, bo ja to właśnie tak robię. <głos> Lecę gdzieś na drugi koniec, bo nie wiem, kwiatek, nie? <głos> To To też zależy z jakim nastawieniem. Widzisz, jeżeli grasz taktycznie, jeżeli ci zależy na zwycięstwie, no to okej, okay, tak, to trzeba się trzymać jakichś zasad. A jeżeli grasz for fun no, i robisz co chcesz, bo jest tak fajnie, o, no to... No, no. <głos> to motylek to, biegnie się na drugi koniec tam motylek, ale ktoś cię zabije. <głos> ale przynajmniej motylka zobaczyła. Tak, tak wygląda moje granie w takiej grze, <głos> A druga osoba tam pewnie się... I, rytuje, i rzuca niecenzuralne słowa. Już, słyszę to zgrzytanie tam, no cześć. I ja mam dlatego takie malutkie ząby. Zkiłowane. Dobra, Bonzai? Czemu ty nigdy jako... Bo ja teraz będę ostatnia, tak zarządzam, koniec, kropka, przecinek się nie wcisnie. Ty zawsze jesteś ostatnia. Nie, e. Dobra. Moją Mają największą miłością jest są RPG. RPG komputerowe. Chociaż normalnie w RPG papierowe też gram, ale to o tym nie będziemy rozmawiać tutaj. Wszystkie testy. Jestem wielką fanką serii Mass Effect, właśnie Dragon Age, Fallout. Oprócz tego też bardzo lubię Borderlands'y. Gry Lego. Gry Lego są super. Gry Lego są super. To jest tak absurdalny czasem humor, ale takie fajne to jest wszystko naprawdę. Kiedyś dużo MMORPG grałam, ale też różne są opinie o tym, ale... Mnie jednak ja mam jednak większą frajdę grania na temu, jak mogę kimś grać i z kimś się wymieniać czymś tam, albo mam gildie i razem rozmawiamy i jest super. Jednak nie miałam w swoim życiu szczęścia i zawsze co do jakiejś gildii przychodziłam i bo fajnie to zaraz się rozpadałam. Syndrom bonzai. No. Okej, okay, to już ma swoją nazwę. Spoko. <laughs> Syndrom Bonza. <laughs> Co jeszcze teraz gram? Pokémon Go teraz gram I chodzę z telefonem i wyglądam głupio. Albo Pokémony. No hej. Tury okay. A nie wiem, mi to tam się ryba. Ja tylko łapię Pikachu z czapeczką i jest Nie miałam Pikachu z tą partię czapeczką. Miałam tylko z... świąteczną. Z tak. Ile to jest emocji, jak zobaczysz takiego... Ja ostatnio miałam Dito. Ja też kiedyś za Raz, aż raz. oprócz tego, razem z chłopakiem gramy w wszystkie hogi, czyli ukryte obiekty, gry, jakie nam wpadną w ręce. I tak sobie czuję, że chyba nikt nas nie rozumie w tym. <grych> bo, bo każdy jest tylko eh, gracie w takie gry. A to, to to się w ogóle może podobać. A my mamy wszystkie, zbieramy na Steamie i takie, och, ja. ja z chęcią przyjmę. Jak to się nazywało? Mistery hmm. Mansion? Nie. Było coś takiego. No i tego jest chyba z 10 części, jeśli nie więcej. I tam zawsze jest jakaś intryga w tle, bo oni mm -hmm. to mam intrygę w tym zawsze. To to było na tyle hardcore, że ja siedziałam i zazwyczaj wszyscy mi musieli pomóc znaleźć coś. <laughs> Ale grupowy wysiłek był, nie tam, nie, nie mogłam znaleźć, nie? Ale powiem no. szczerze, takie gry to ja bym poleciła, bo one są zazwyczaj po angielsku. Chociaż teraz jest coraz więcej ich po polsku, ale one są dobre do słówek. No, ale teraz jest coraz więcej po polsku, bo Artifex Mundi to jest w ogóle polska firma, która robi. To jest firma z Katowic, tak, ona jest właśnie polska, oni robią... To jest zabawne, bo mówią po angielsku. No, wszystko jest po no. polsku. Tak, wszystko jest po polsku, tylko mówią po angielsku. W sumie trudno się dziwić, nie? No niby tak. Dziwna no, rzecz. No ale, ale fajnie robią. Właśnie bardzo dużo chogów. Hmm. No hmm. tak się przyjmuje teraz, nie? Takie gry dla dziewczyn. Mhm. Ale powrócimy jeszcze do gier do dziewczyn, bo ja jeszcze muszę powiedzieć, i się trochę zrąbała mhm. przejściówkę. Dobra. Trudno. trudno, trudno. To tak, to ja od razu. Na samym początku mówię hashtag Japonia for life, więc słuchacie na własne ryzyko. Bo... Ej, ej. Albo zostajecie, albo idziecie. Tak, możecie się wyłączyć na najbliższe dwie minuty, nie? Albo tam, nawet, minutę. No. Ten świat. No i tak, wiecie, są japońskie gry, typowo japońskie i ich jest zawsze w serii, ich wychodzi najwięcej. No i macie tak, z najbardziej znanych, no, to macie serię Final Fantasy. Ja mam serię, bardzo lubię Atelier, która jest tak częca, że się dziwię jak facet w to gra. Serię Tales, której też jest miliard części, ostatnio było chyba dwudziestolecie tego i chyba dwudziesta tam któraś część. I jest seria Katamari, to też niewiele osób o tej wie. Ale dużo też serii takich horrorów oglądam, więc oglądałam Residenta. Też masz tego już 7 części. I jest taka seria Jakuza, która chyba się już popularna robi coraz bardziej. Mhm. I nie do końca to jest jak GTA w Japonii. Ale polecam. No i ja najbardziej lubię RPG, a najmniej MMO i FPSy, więc tak trochę. Nie... Każda ma inne podejście. O, że tak ujmę z nas dobrze eee, No i powtórzę się, że uważam, że WoW jest najnudniejszy na świecie. W CS-ie. Nie umiem grać w CS-a. Lamy gorzej niż lama posadzona przed monitorem. Po prostu ja nie widzę, co się dzieje dookoła. Nic, zero, nul, nada. Po prostu możesz podejść i mieć część bazuką w twarz i nie zauważę tego. Dobrze wiedzieć. Tak, nie będę grać z tobą zdecydowanie, <gry> no lubię oglądać horrory, ale nie umiem grać w horrory więc w rezydencie, o którym mówiłam mam dwie godziny maksymalnie, bo już mnie zaczęło coś gonić tam i już nie mogłam wyłączyłam grę od razu, to z tych gier to by było wszystko i zrobię sobie kryptoreklamę wy możecie mnie znaleźć na internetach na YouTubie, jestem pod Blender of Gender grałam tam w Dragon Age i na razie przestałam, bo mi się nie chce, to jest miliard godzin, po prostu miliard no i po tym kryptoreklamie to dziękuję polecam się na przyszłość, to teraz jak już tak kryptoreklama poszła w środku. Temat główny. No i naszym tematem głównym gry dla dziewczyn. Po co? Dlaczego? Po co? Po co? Jak to? Jak to? A komu to potrzeba? Do kuchni, Do kuchni to tak. Wymyśliła sobie jakieś granie w gry. Tak, że pff. Nie jest koło kafelek, to już jej odwala, nie? Chyba, że kuchnia symulator. O, to chula, możesz chula, kobieto. Chula, chula, chula. I am bread. Po prostu najlepszy <laughs> symulator dla kobiety, nie? Kromki chleba. Ale co się kryje symulator. właśnie pod tą nazwą? Bo jak wpiszesz sobie w Google gry dla dziewczyn, to pierwsze co ci wyskoczy to są te wszystkie flaszówki. Te wszystkie... Mhm. To wszystko jest takie różowe, takie przesłodzone, takie błyszczące, że po prostu... Pomijając te wszystkie Elzy i ich operacje zębów, mózgów, stóp po prostu mm. i innych paskud. A to jest dalej gra dla dziewczyn. Ja jak słyszę gra dla dziewczyn, to widzę Simsy też. To już bym się kłóciła. Znaczy przeważa, tutaj żeńska część. Przeważa, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś krzyczał na Simsy, że jest grą do dziewczyn. No, ja słyszałam parę osób, które słyszy, krzyczy. Jest pogląd, że Simsy to jest gra dla przeważnie młodszych dziewczyn, tak? Ale z drugiej strony znam wielu chłopaków, a nawet facetów, których grają w Simsy, albo w ogóle tego nie przeszkadzają im. Ja na przykład dalej gram w Simsy. Moje granie w Simsy po polega na tym, że... Myślę sobie, zagrałabym sobie w Simsy, instaluję Simsy, potem gram do pożegu, przestaję grać w Simsy i znowu za pół roku myślę, zagrałabym Simsy i cały cykl się po powtarza. Ale tutaj mam też ciekawostkę jeśli chodzi o Simsy, bo generalnie twórca uh, Will Wright początkowo nazwał projekt Simsów Dollhouse okay. i kiedy przedstawił go Maxisowi właśnie ten projekt nie został zbyt y, ciepło przyjęty, bo ta, no, ta nazwa się kojarzyła z Ball House, z budomek, dla lalek, dla, dla dziewczynek, no co? Chłopcy mają w to grać w ogóle, co to jest, nie? Wtedy to już by chłopiec nie ruszył tak No, gry. a to było w latach 90., nie? Mhm. Więc to jeszcze nie były te y, czasy, kiedy już płócie się wyrównywały, jeśli chodzi o graczy. Mhm. Tak jak teraz jest. Parę lat później znowu zaprezentował ten sam, trochę bardziej oczywiście dopracowany projekt Maxisowi. Mm -hmm. Dalej nie byli tam przekonani, a oczywiście zmienił tą nazwę już na obecność. Dalej tam nie byli przekonani do końca, bo dalej ten dom dalek, no ale dali mu zielone światło. No, i gra została wydana w 2000 roku i okazała się niebywałym sukcesem, bo jak znalazłam, to ponad 11 milionów jest sprzedanych kopii na całym świecie. Także to było coś. A nazwa w końcu skąd się wzięła? Skąd im się to The Sims? Znaczy, wcześniej było Sim City. Aha. Mhm. I. a okej. Okay. No, i oni nazwali właśnie od tych niewidzialnych ludzików, którzy mm -hmm. byli tam w tym mieście. Okej, okay. sprytne, sprytne. No, tam skrywa. gdzieś tam w linkach podeślę cały artykuł, żeby było. No, kto by był zainteresowany, to by sobie poczyta. Tak, się zgłębić w historię Simsów. Tej dziewczęcej gry dla dziewczyn. Wcale nie jest tak, że jest bardzo dziewczęca, bo jak mówię, za dużo facetów, tak? Dalej jest taki jakiś... Pomimo tego, że to tyle lat się trzyma na rynku, że... No, są już, jest... już w Simsy czwórka wyszła. Tak, już a no. piątka jest tam się czai za rogiem. Pewnie tak, znając Ea i inne rzeczy. Tak, więc... No właśnie. Y, dokąd zmierzasz w świecie? Do pieniędzy zmierzasz, do, pieniędzy. do pieniędzy. No to na pewno, że to tam płynie po pieniądzach, nie? Tak. Tak, i to jest właśnie jeden przykład takiej gry dla dziewczyn. I... Znaczy się tak stereotypowo tak. przyjęło, że dla dziewczyn. Tak, tak stereotypowo taką... Jeszcze właśnie te chogi mogą być postrzegane jako gry dla kobiet, Tak. Te ukryte przedmioty, bo właśnie na internecie... Na internecie, bo dobra, to znowu na internecie. No ale znalazłam takie głosy, że zawsze się komuś wydawało, że to są gry dla jakichś znudzonych kur domowych, czy coś takiego. Coś tym może być. Ja neguję tego, tak, bo może faktycznie... To nie są gry, które wzbudzają w tobie emocje. Nie. Zacznijmy od tego, tak? To nie tak. jest tak, że Jezus, znalazłam wiatrach! O Jezu, co teraz będzie? chociaż powiem ci, że jak czasem szukamy przez pół godziny czegoś, to jest takie no, ale tak, to... ale to jest inna emocja niż w CS-ie, że cię goni koleś, nie wiem, z nożem przez pół tak, Oj, to emocje są po prostu sięgają zenity. No właśnie, no. więc właśnie, mamy pierwszy punkt, który jakby określa te kobiece gry, że one nie są takie mm, jakby emocjonujące na tym poziomie, co niby dla mężczyzn, że jakby Nie to nazwać. są nastawione na konkurencję? Możliwe, na rywalizację. Tak, ry o właśnie, rywalizację, te, tego słowa mi mi tak. nie ma No i właśnie niby przez to są traktowane jakby, nie wiem, gorzej, tak, tak powoli. Inaczej. No, to... no pewno inaczej. No bo jak znaczy... mówisz... okay, no Tak, te gry bardzo często są postrzegane jako gry, w cudzysłowiu też pokazuję teraz, cudzysłów, <gry> jakby ktoś nie widział, <gry> mhm. jako gry dla casuali, mhm. tak? Tak się mówi? Tak się mhm. mówi. No, Czyli gry dla osób, które nie grają za dużo nałogowo i w ogóle nie spędzają każdej wolnej chwili przy komputerze, przy konsoli i tak dalej. Może tak jest, trochę bardziej, bo te gry nie są takie, że muszą ci bardzo dużo czasu zabierać, tak? To są gry, które można zapouzować, możesz wrócić po miesiącu nawet, albo po tygodniu, albo po miesiącu, albo kiedyś tam i one dalej będą na ciebie czekać w tym samym stanie, te same emocje, to samo wszystko. Może to też ma znaczenie takie, że... Nie chcę tutaj wypaść, że kobiety są bardziej zapracowane, bo w sumie tak nie jest, ale wiesz, tak się przyjęło, że kobiety jednak mają, to mają dzieci, tu muszą coś tam się mhm. zajmować i może nie mają czasu na takie pierdoły, jakie mi są gry, w cudzysłowie, nie? ale nie tak. wiem. Mhm. Może, to, może to o to chodzi mi też. Że one nie wymagają od ciebie takich umiejętności skilla. żadnych. Tak. Po prostu skida. Tak. Gdyby to się grało przyjemnie, lekko i bez żadnych tam zakłóceń. Tak, by jeszcze twój biedny kobiecy mózg nie miał nie był przeciążony ilością informacji. Hmm. Najlepiej, żeby to za pierwszym razem zacząć i skończyć i basta. Znaczy, może takie hasła rzucamy trochę takie prześmiewcze, ale jak się człowiek nasłuchał tego dosyć, to tak czasami już musi dać upust. To już tak wychodzi po prostu. Ale jak piszesz, robiłam research, tak? Uh. Ch chyba wszystkie robiłyśmy jakieś. Wrzuciłam w Google właśnie Games for Women, Games for Girls i właśnie wyskakiwało mi głównie to właśnie to przesłodzone jakieś pleszówki albo bo też właśnie te japońskie gry często, mm -hmm. bo one właśnie uchodzą za takie słodkie, coś w tym stylu, nie? Hmm, okej. Okay. Nie wiem, czy tak jest tak, bo ja nie gram w, w j peg i już mówiłam, mm -hmm. że trochę się nie intererę, więc mnie to... Ale generalnie, no, taki tailmangowy, animowy, mm -hmm. trochę jest taki słodki i może uchodzić za taki, co się właśnie dziewczynom będzie podobał, mm -hmm. jak skądisz? No na pewno, bo w, no. zacznijmy od tego, że Japończycy mają też takie podejście, że robią ci krwawy corpse party, tak? <laughs> Visual novel powiedzmy to jest i ma elementy horroru, ale graficzka jest anime, nie? To, to już tak na pierwszy rzut oka. To tak... A, właśnie, to jest kolejny gatunek gry, visual novel, który może uchodzić za taki kobiecy, nie? No tak, szczególnie, że no, visual novel zazwyczaj jest skupiony na tym, że jedna dziewczyna ma ośmiu chłopaków i musi wszystkich podrywać i wybrać na końcu jednego, albo odwrotnie, że jest jeden facet i osiem dziewczyn, tak? I tym się kojarzą wizualne To też novele. się nazywa dating sim Tak, ale to są też, w Japonii to są głównie visual novele, tam oni mają tyle pod tych pod gatunków tego, że ja tego nie ogarniam. Nie? A to aż tak za głęboko poza Japonię to nie wychodzi. Tam kilka, tylko mm -hmm. tam. Ostatnio na wite były w plusie kilka, takich właśnie wizualnoweli. No ja lubię, tak? A mm -hmm. większość facetów, którzy właśnie dostali takie rzeczy, to było wielkie marudzenie, że to za gówno, po co mi to? dlaczego mi to... A nie wydaje wam się, że to też trochę dlatego właśnie te visual novele i takie te, dlatego trochę, że przynajmniej stereotypowo, statystycznie, nie wiem jak to trochę wypada, ale właśnie mężczyźni są bardziej nastawieni na rywalizację i na gry, które są właśnie związane z rywalizacją, a dla kobiet ważniejsza jest fabuła i opowiadanie No ale tu bym się kłóciła, bo po prostu No jest... oczywiście nie wszyscy, nie, ale wydaje mi się, że trochę tak ogólnie może być. No, bo w moim przypadku jest zupełnie odwrotnie. Ja jednak rywalizacja, stąd ten CS i te FPS-y multiplayerowe, gdzie nastawiam się tak głównie na zwycięstwo. Bo ty taki typowy sebek jesteś. Sebix? <grystanie> <grystanie> tak. <grystanie> Ale żeby nie było, ja mam włosy na głowie. A grasz w Fifę? Nie. Czyli okay. jednak nietypowy Sebix. Kurczę. Nie, nie, akurat fenomenu Fifa nie rozumiem, więc nie gram. Ale tak, jest, jest tam taki motyw właśnie, że chłopcy wolą rywalizację. Zresztą ja też robiłam listy. i jest jakaś taka strona, wrzucę linka na dole, gdzie chyba kobieta, bo to z tymi imionami amerykańskimi to nigdy nie można być w stu pewnym. Właśnie bada ten taki motyw, tak może nie do końca, w stu ale bada, jak kobiety podchodzą, jak mężczyźni podchodzą, nie? Że to jest z 2000 chyba 2012, chyba 12, więc to się mogło jeszcze 8 razy zmienić. Ale właśnie mogło. jest tam, że chłopcy, tak teraz bo to po angielsku jest, więc tak trochę na żywca sobie tłumaczę. Jakby chłopcy wolą takie bardziej brutalne gry, ponieważ to ich fantazje u i ich walkę o... Siłę i tam chwałę, nie? Tak luzem. For glory. <głos> Dokładnie. Więc tym bardziej, że dziewczęta wolą właśnie puzle, że wolą kombinować, że, że faceci bardziej grają też w takie gry, żeby się socjalizować. Dlatego te wszystkie fify, tak? Dlatego te CS-y po internetach. O no, ile razy są te właśnie ci chłopcy, którzy się tam drą, tak? Porwana, nie wyzywał cię żaden jeszcze? Porwana sama się drzy. <głos> Sama wyzywam. Oni nie mnie wyzywają, to ja ich wyzywam. <śmiech> Łamiesz stereotypy. <śmiech> nie, no, ja nieraz się spotykam z cheaterem, hackerem, Aimbotem, wallhackiem. No nie, to, że się chwalę, ale taka jest prawda. I mam parę banów y, permanentnych na serwerach, więc... No, oh well! Może <śmiech> no, znacie taki filmik na YouTubie, który właśnie pokazywał tych wszystkich typy graczy w cs -a? Coś takiego? I chyba już powstało kilka takich filmików. No, ale... Kurczę, on był taki. No nie do końca. Z, z takimi oddaję. najprostszymi ludkami, rysowany taki. Okej, okay, jak go znajdziesz, to go wrzuci I, na dół. No oczywiście. No. Że znajdę i że wam prześlę. Na pewno nie jeden znajdziesz, już ci tak powiem. No, no na pewno. Więc wam, że dlatego te wszystkie. Do czego ja zmierzam? <grym> Dokąd zmierzamy no właśnie? Dokąd zmierzamy? Co dokąd... my tu robimy? To my teraz o filozofii będziemy gadać. Jaki jest sens naszego istnienia? oh wait, to nie taki podcast pomyliłaś podcasty. No i te gry powo-kobiece no są na pewno jakby... Ja mam takie wrażenie, że jak powiesz, powiedzmy masz CS, na lewej ręce sobie powiesisz CS-a, a na prawej ręce powiesz, nie wiem, kurde, Elza Cooking Story of nie wiem, Seasons, no to jednak CS się czuje taki gatunkowo, nie wiem, cięższy, tak? Czujesz większy. Przynajmniej ja tak mam, kiedy ci się wydaje tak gran sensowniejsza. If you know what I mean. Znaczy, hmm. wiesz, generalnie dla mnie z szacunkiem dla wszystkich osób, które grają w cs ja nie rozumiem, co w tym sensie, ja jak już strzelam, bo jednak w Falloutach czy w Mass Effect jest strzelanie to wolę strzelać z fabułą <głos> <głos> niż tak po prostu Może po prostu CS jest grą esportową i to jest no też tak. jakby rodzaj takiego sportu, gdzie, gdzie główną y, rzeczą jest rywalizacja, bo o to wtedy chodzi, dojść do, do zwycięstwa. Zacznijmy mimo tego, że kiedyś to nie było e sportem, to jest taki całkiem świeży wymysł. No dobra, no ale kiedyś kopanie piłki nie było sportem, to tak? było. Na początku pewnie nie. Ktoś to musiał najpierw wiesz. No właśnie, ktoś, po czym ktoś musiał wymyślić piłkę. No dobra, starożytna Grecja mnie w tym momencie nie interesuje, nie? No no ale no wiesz, no teraz kiedyś, nie wiem, 10 lat temu CS ja nie był e sportem, a teraz, bo w ogóle prawie nie istniało takie coś jak esport, tak? Ludzie no. nie myśleli o grach jako o czymś, co faktycznie może być sportem. To w ogóle co 20 osób siedzi na dupach i to ma być sport? <głosy> <Gdzie>? <głosy> Przecież tak to by ja... pomyślała babcia właśnie. No, wiesz, no, y ludzie starszej daty tak. by tak myśleli właśnie. A teraz to już jest powszechne, no, że no. e-sport jest rodzajem sportu. jest no specyficznym, ale jest. Tak. A jeszcze taka a propos właśnie tego podziału, jest też taka strona Quantic Foundry, to pewnie też się bonsai spotkałaś no, z tym. No właśnie, ja szukałam na tych Google, zresztą z Justym o tym rozmawialiśmy wcześniej, szukałam jakiegoś badania, bo chciałam jakieś badanie, które faktycznie pokaże w co grają kobiety, tak? I wszędzie, nawet na ostatnio, nie wiem, czy tak bardzo ostatnio, ale pojawił się filmik na naszym rodzimym TV Gry na YouTubie, mm -hmm. który też gryzł ten temat w co grają kobiety, czy jakoś tak. No. I powoływał się na to badanie. Właśnie jest jedno badanie od Quantic Fundry, na którym opierają się wszyscy totalnie którzy znalazł właśnie, ale mam jeden zasadniczy problem z tym badaniem, znaczy nie wiem, czy jeden, ale to jest problem z tym badaniem, bo wszyscy opierają się, może tak, powiedzmy na czym polegało to badanie, tak? Tak, powiedzmy. Powiesz, czy ja mam powiedzieć? Mogę powiedzieć. To powiedz. Znaczy idea jest tego taka, że masz tę stronę internetową i chodzisz sobie na tą stronę. I teraz jeśli masz ochotę albo nie masz ochoty, możesz sobie wypełnić swój profil gracza. Tam jest chyba z, nie wiem, z 30 pytań i to takich na zasadzie, czy uważasz, że nie wiem fobuła w grze jest istotna? Tak, trochę nie, trochę tak, bardzo się nie zgadzam na tej zasadzie. No i teraz Ci to robi ten profil i Cię dorzuca do listy graczy, którzy się tam zgłosili. No i oczywiście to Ci tam ładnie później, jak już wszystko wypełnisz, rozpisuje, mówi Ci, że tam jesteś graczem takim i takim, nawet Ci jakieś tam gry proponuje jest tam danego tam rozstrzału, tam RPGów, jak RPG, to RPG Ci jakieś proponuje, nawet tam trochę tam, trochę w tym dubałam, więc tam jakieś tam nawet mniej znane ma zakładkę, mówię wow. I teraz powiedzmy tam tych ludzi przebadanych na chwilę obecną, takich samych z siebie, to nie tam, że zgromadzili ludzi, tak jak zwykle to robią. Tylko sami z siebie tam wchodzili i się zgłaszali. Jest około 270 tysięcy mniej więcej. No ponad, to pewnie rośnie w każdej chwili, nie w każdym momencie. Nie, tam e, na stronę weszło mi tam było ponad 270 tysięcy. Aha, okej, okay, nie się Z różnych IP sprawdzili, czy to nie są te same IP, czy wszystko się zgadza. Ponad ok. 270. Czy okay. tam było faktyczna liczba, ale już nie pamiętam. No tam w okolicach od 250 do 300 tysięcy ludzi, ludzi, tak? Ta. No. Nieważne. Dobrze, 270. No. Meritum, dziewczyny. Tak. No i meritum jest takie, że masz zakładkę female gamers by genre, czy jakkolwiek się to genre czyta. No i masz tam, jak sobie klikniecie, to jest tam pierwsze miejsce, chyba jest match, czy tam mach 3. No i tam jest napisane taka, taka, taki procencik, tam chyba masz, 70%. Masz tylko, że problem jest taki, że to jest mniej 70%. Ile? Co ty masz tymi liczbami? Weź się uspokój. 69. <głos> Dobrze, 69%. Przepraszam no, wszystkich czepiających się szczegółów. I to jest 69% osób, które same Bo tam się wyszło, że właśnie tam W każdym razie tam wyszło, że największa liczba kobiet było 69% właśnie w match free, czyli tam wszystkie... Uż trzy w rzędzie, czy jakieś diamenty czy tak. coś takiego, czy inne candy crushy, i w farming simulatorach. I to były dwie główne... Mm -hmm. Właśnie wszyscy mają to za ten, że kobiety właśnie grają w te gry. Tylko problem właśnie jest taki, że to nie pokazuje, że kobiety grają w te gry, tylko że wzięli wszystkich, którzy zadeklarowali się w danym gatunku i podzielili ich, ile procent, no ile procent z nich są kobietami, ile procent z nich to mężczyźni. Tak? Więc to niekoniecznie przedstawia, w co faktycznie grają kobiety, bo jeden z najpopularniejszych Polenieczych gatunków tam to było na przykład MMO, na, nie pamiętam na miejscu, ale no i nie wiadomo czy nie wiadomo ile osób faktycznie w MMO było i nie wiadomo, w ogóle kobiet w MMO tam było 16% chyba i nie wiadomo, czy to 16% było mniejszą liczbą niż te 69% w Farming Simulatorach, czy faktycznie większą. Mhm. Spoko, ale z tego nic, nic, nic nie wynika, tak? Może faktycznie kobiety grają zwłaszcza w Farming Simulatory i Match Free, ale z tego badania tego nie, nie wynikało. Chciałabym powiedzieć, że te VP gry po prostu nie doczytało, co tam ale było na Quantic Foundry. Ale to nie tylko TVP P -P gry, bo nie będzie, że najeżdżam na nich czy coś, ale... Właśnie, w co ja miałam na, na Poligonie, pierwszy artykuł znalazłam, który się do tego odnosił, poligonką, I oni też wysnuli taki, taki wniosek, że kobiety grają w te gry zwłaszcza, ale no, no nie. No niekoniecznie tak jest, tak? Tym bardziej, że właśnie... Tam było, że najmniej kobiet gra. Właśnie było, Sportowe, że z tego. Chyba. Nie, ale nie o to mi teraz chodzi. Tam wyszło procentowo najmniejsza procentowa liczba osób grających w MMO, znaczy kobiet grających w MMO, mhm. najmniejszy procent był w Wowie. Ale gdzie indziej przeczytałam już, że, mhm. że jeśli chodzi o MMO, to najwięcej kobiet, na, najwięcej kobiet gra w Wowie. No i teraz jest tak, że, że? No, po prostu wyszło chyba na to, że po prostu najwięcej ludzi ogólnie gra w WoWa i procentowo kobiety stanowią najmniejszą mniejszość boże. No, no, no zbety, a... te liczby to są takie trudne. No... Ja ostatnio się spotkałam, że jak jest 100% ludzi, to tak po połowie grających w gry, to tak po połowie jest kobiet i mężczyzn, więc... No tak mniej więcej. No jest tak? sprawiedliny. No, tam no, no tu 52, tam 48, no. no to powiedzmy, że jest tak w miarę w porządku, nie? No wnioskiem do jakiego... Gamingowe równouprawnienie. Tak. jest. ale Meg jest taki. Kobieta ma ten plus, że jak sobie pyknie od czasu do czasu, no nie wiem, nawet w Candy Crusha, mhm. to jej tam na honor nie wejdzie. Ale jak zobaczysz faceta, który pyka w Crusha, to już tak jest trochę gorzej. Więc też działa dyskryminacja, jakby trochę w drugą stronę. No, ale to. O to już jest tam o... kwestia, kwestia taka, pierdół, nie? Bardziej dogłębna tu mówimy ogólnie. No ogólnie, to ja uważam, że kobiety grają we wszystko. A czy dobrze, czy źle, to w ogóle temat na inny no. dyskusja. Ale wiecie co? Tak mi się teraz przypomniało, bo ja śledzę takie głupkowate strony, jak na przykład, nie wiem, piekielni.pl albo anonimowe. No i tam są zazwyczaj takie różne dziwne historie. Przypomniało mi się teraz, że spotkałam się z taką jedną historią, że kobieta sobie poszła kupić, kurde, nie wiem, Diablo chyba, Trójkę. Przecież usłyszałam wiadro, więc... <laughs> Diablo. No to tak, już, już ogarnęłam. <laughs> Po trójkę. No i <śmiech> wiadro trójkę. Wiadro wie. trójkę. Swój poszak no. <śmiech> Symulator wody, w ogóle wiadro 3. Let's play wiadro. <śmiech> no i w każdym razie ona, no nie wiem czy tam, te... jak bardzo te wszystkie MPK i tak dalej trzymają się tego wieku, nie? Tam, tam jest 18 plus na tym, czy sprzedają i tak dalej, ale ona usłyszała od sprzedawcy, że nie sprzeda jej gry, bo to nie jest gra dla dziewczyn. Serio? Mhm. Znaczy, to, wiesz, na tyle ile można wierzyć w historię z internetu nie? Takie, nie wiadomo kto to napisał ale myślę, że sytuacja jakiś tam centymetr prawdy może mieć w sobie jakoś moim zdaniem to nie do wiary nie, wiesz, nie, w sensie nie, nie spostkałam się nigdy z takim, że wiesz no to, że ktoś krzywo patrzył, bo to, to taka granie dla dziewczyn to spoko, to, to, to się spotkałam z tym, ale że sprzedawca nie chciał sprzedać to jest kwestia kultury, a tak to, żebym nie chciał sprzedać, bo coś tam innego. Nie wiem. Znaczy ja dochodzę do wniosku, że najbardziej takie nawiedzone osoby to są zazwyczaj kobiety, nie? Więc jestem w stanie uwierzyć. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ja, jak Boga kocham, jestem w stanie uwierzyć w takie rzeczy, nie? Już takie dziwne osoby spotykam w swoim życiu. Że... Ja grałam w Diablo, wyznalazłam w ogóle ostatnio u siebie Diablo Dwijkę Płytę. Płytę nówka. W ogóle to opakowanie jeszcze takie ładne. Znaczy, wiesz, nie używane. Wiesz, długo, grałam, grałam nie, powiem, e, nie u siebie. I potem dopiero sobie to kupiłam u siebie i możliwe, że u siebie nie grałam, bo, bo, nie, bo nie wiem dlaczego, ale... Ale mhm. grałam dosyć dużo. No, więc nawet się zdziwiłam, że takie ładne. <śmiech> trójkę nawet grałam, ale też nie u siebie. U byłego któregoś, który mnie rzucił, który mnie rzucił i już nie mogłam u niego grać. To też jest temat na kolejny tak. podcast, moi drodzy. To jest naprawdę problem, nie? To jest nie? bardzo <głos> duży problem. Ja najbardziej płakałam po książkach, które były jego i które chciałam przeczytać, a nie mogłam nie? I po Diablo. Kobiece problemy, uh -huh. nie? Grający kobiet normalnie. Widzę, że tematy nam się mnożą, słuchajcie. Tak, bardzo nam się mnożą. No i dobra, jaki mamy wniosek? Tak jakby podsumowując to. Mamy wniosek, że... Że Diablo. Już że... I, I mam pączek z kiwi. Wszystko jest dla ludzi. Tak. Każdy może Albo grać z... w co chce. Tak, jest pączek z kiwi, więc będzie dobrze. I że mamy nadzieję, że przestanie się krzywo patrzeć na osoby grające w hogi. Tak. Albo... Bo ja jestem z tak. tym. <laughs> Albo? Albo możecie przestać, a my będziemy jedynymi osobami, które grają w hogi i będziemy elitą ale teraz mi powiedz, on grał, zaczęliście razem w to grać, czy po prostu już on nie, grał już wcześniej? Nie, już ja wcześniej, W ogóle to było takie, nie wiem, czy to pójdzie na odcinek, ale wam powiem, że jak y, jeszcze się nie spotykaliśmy, ale tam coś tam, przyszłam do niego w, w odwiedziny do domu, to się mnie zapytał tak z dupy, czy lubię gry logiczne, a ja no tak, a on o Boże, w końcu ktoś lubi gry logiczne i zaczęliśmy razem grać w technologii, a potem byliśmy razem Romantycznie. Ja się chyba popłakawa, ale. Gierc gierkowa historia roku. Z <śmiech> po tym połączeni przez Hogi. To trochę brzmi jak świnia też, więc wiecie. <śmiech> to brzmi jak tytuł komedii romantycznej. Jo, takiej typowej, kom komedii. Boże nie. Boże, to dlaczego. Błokam skończyć. No tak wyszło, tak. No i dobra, no by było chyba na tyle z tym głównym tematem, chyba, że macie coś jeszcze do dodania. To nie ma chyba co bez sensu wałkować jakimiś dziwnymi myślami. Naszą mnie ochota, żeby zagrać w Simsy. A widzisz, patrzcie. Naszą mnie ochotę na więcej punktów. No i tyle. To by było na tyle w tym naszym pięknym odcinku. Niestety, bez Hany. Bardzo wam dziękujemy, że słuchaliście nas już. chciałbyśmy też... My się rozwijamy jak tak. kwiaty lotosu matko i córko. chciałbyśmy pozdrowić pierwszego komentującego tak w ogóle. Tak, bardzo zapraszamy do komentowania, do lajkowania na naszej strony na Facebooku, do śledzenia nas na SoundCloudzie, YouTube i WordPressie. U, o, WordPressie. Mamy stronę na WordPressie. Dlaczego was tam jeszcze nie ma? No. Bo nie wiedzieli. Pewnie tak. Ale... O, do niczego nie zwalnia. Tam jest w ogóle ładny E, licznik. Wszystko jest tak, ładne. Tam jest wszystko ładne. W sumie teraz jeszcze naszych opisów... I o, i na, nie, o opisów nie ma, ale ci... Będą. Mogą być, jak będą, będą słuchać, będą Nawet, nawet chyba możliwe. zdjęcia jakieś nasze będą, ale ci... Tak. Postaram się coś tam pisać. <grych> jak klikniecie tam w podcast, to wyświetli wam się ładny, bardzo ładny też e, również licznik, który odlicza czas do e, następnego odcinka. No, powinni tego słuchać już w tym ostatnim dniu jakby tego licznika, więc. Tak. Więc, no. więc zobaczycie. Aha, poza tym na YouTubie będą nasze gameplaye, przynajmniej. Świetne, świetne. Najlepsze gameplaye świetne. na całym internecie. Po polecam, polecam Bonsai Bonsai. Pieczątka <laughs> Bonsai'a została przyznana normalnie. <laughs> stop. Tak, tak. Mo możecie na YouTubie też e, komentować, jak bardzo zasksiłam filmu Możecie też subs subskrybować no, to też jest tam taka opcja mm -hmm. na YouTuba. Jest taka technologia nowa. Można kli kliknąć, kliknąć nie być. W dzwoneczek i wtedy jakieś tam powiadomienia tam... się T pojawiają. W wtedy no. się robi magia. Jak magia się dzieje, dzwonki dzwonią po prostu. I jesteśmy też na tym, na Apple'u, na jak to się nazywa, iTunes. O, co ma to zrobiła. Ja mi zapomniałam nazwę. No oczywiście. No, jesteśmy na iTunes, więc jak jesteś technologicznie do przodu, nie tak jak my, to możesz nas tam posłuchać, przynajmniej mam Jeśli nadzieję. nie jesteś biedny, to słuchaj. Posłuchaj. Posłuchaj nas biednych, trudne życie biednych ludzi. I... I, i kończymy, bo już tak. za długo o nas. Tak, za dużo. Za długo, jest za no. dużo. To trzymajcie się wszyscy cieplutko w ten śmigus-dyngus, bo to 1 kwietnia będzie. Nic nie powiedziałeś mazartek. O czym? Pa. Pa bye